Nasza Ziemia. Plemiona świata kontra rządza pieniądze. Rząd Chin uderza w ostatnich nomadów. Samospalenia dokonywane przez Tybetańczyków na przestrzeni ostatniego okresu w proteście przeciwko wieloletniej dominacji i okupacji chińskiej stanowią dramatyczny, acz nie jedyny przejaw sprzeciwu wobec nadużyć popełnianych przez rząd państwa środka. 30 maja premier Chin ogłosił rozpoczęcie pięcioletniego planu osiedlania koczowniczych ludów w Chinach. Autorytarny plan zakłada uregulowanie statusu ostatnich nomadów żyjących na terenie Chin do roku 2015. Legislacyjny dyktat oznacza w tym przypadku. W przypadku przymusowe relokacji ponad miliona stu tysięcy ludzi w Tybecie, Xinjiang i Mongolii wewnętrznej, utrzymujących się z pasterstwa, a w dalszej kolejności zniszczenie podstaw ich gospodarki i kultury. Pierwsze zdecydowane zapowiedzi masowych akcji przesiedleńczych padły z ust partyjnych notabli już bezpośrednio po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w roku 2008. Centrum Informacji Praw Człowieka w południowej Mongolii alarmuje. Chiński rząd nadal agresywnie kontynuuje i rozszerza swój Narodowy Program Wypierania Koczowniczych Pasterzy z ich tradycyjnych ziem i przesiedlania ich na obszary rolnicze i miejskie. Oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej chińskiej administracji rysuje się jako ostateczny krok w kierunku wyeliminowania ostatnich populacji pasterzy nomadów i zniszczenia liczącego sobie tysiąc lat starego koczowniczego trybu życia w państwie środka. Rada Państwa i Komitet Centralny Partii szczególnie podkreślają rolę społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów pasterskich, poprawę warunków życia i metod Produkcji, Perłą w koronie argumentacji władz w Pekinie pozostaje jednak kwestia ekologiczna. 90% z 988 milionów hektarów użytków zielonych wykazuje pewien stopień degradacji spowodowany przez nadmierny wypas bydła. Tak przynajmniej twierdzi chińska administracja. Mongolskie Centrum Informacji Praw Człowieka przekonuje, że nowomowa o ochronie środowiska jest tak naprawdę wykorzystywana przez polityków jako pretekst do grabieży ziemi. Najbardziej destrukcyjne dla wielu regionów Mongolii wewnętrznej pozostają inwazyjne formy górnictwa, w tym kopalnie odkrywkowe. Etniczni mongołowie stanowią prawie 20% mieszkańców Mongolii wewnętrznej. Skarżą się na destrukcję, a także nieuczciwy rozwój i politykę w domenie, która pozostaje największym producentem węgla w Chinach. Od maja ubiegłego roku region zmaga się z falą protestów. Jeden z nich wybuchł po tym, gdy pasterz Shilin Gol został przejechany podczas demonstracji, przez samochód ciężarowy należący do firmy obsługującej kopalnię. Co najmniej cztery protesty odnotowano od czerwca 2012 roku. 2 lipca w dystrykcie Hailar protestowali pasterze, którzy stracili duże połacie swoich ziem na rzecz projektów rządowych, w tym autostrad, kopalń, hydroenergetyki i linii kolejowych. Setki z nich zgromadziło się 19 czerwca w Hailut pod hasłem skorumpowani urzędnicy zajmują pasterskie ziemie, pasterze domagają się sprawiedliwości. Dwa tygodnie wcześniej doszło do starć w imien Sumu. Bandyci wynajęci przez stronę zainteresowaną grabieżą ziemi zaatakowali pasterzy posiadających zwierzęta na ostatnich kawałkach gruntów nadających się do wypasu. Wielu hodowców zostało pobitych bądź rannych. Dwie nieprzytomne kobiety hospitalizowano. W ocenie obserwatorów protesty odzwierciedlają głęboki i powszechny gniew wobec ustawicznej eksploatacji w regionie obszarów trawiastych w sercu mongolskiej kultury. Plany przymusowego stacjonarnego osadnictwa wkomponowują się w ten pejzaż jako środek służący uśmierzaniu protestu, skutecznej grabieży rozległych terytoriów i wreszcie zniszczeniu kultury i gospodarki samowystarczalnych społeczności. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.